Subiektywny podcast sportowy. 112 odcinek subiektywnego podcastu sportowego. Jak to brzmi? No brzmi dobrze, bo to ostatni. Ale jaki mamy... Znaczy w nie ostatni odcinek <gry> chyba. Podcastu. Na tych mistrzostwach. Tak. tak. Ale mamy przesunięcie czas tak, no. w czasie niezłe. Znaczy, kolega tutaj próbuje... Nie, tak, to, kolega, pije. kolega, kolega pije, do kolegi na trochę. Kolega pije do tego, że z powodów technicznych no, odmiaru obowiązków, tak to powiedzmy. Możemy tak powiedzieć. <grym> tak, tak to nazwijmy. Takiego wyprzedzenia to jeszcze nie mieliśmy chyba. Nikogo. Tak, że, tym razem pobijemy rekord świata, będą trzy odcinki raz. To, nie, to nie, nie straci. rób tego im. Znaczy słuchaczom. No ale to, to, to, to, to chyba musiałby jednego nie wrzucać w ogóle. No właśnie. Teraz wrzucić dwa poprzednie, bez tego to... Nie kopię bo nożyce. To nie ja. To ja. To, to kom... nadredaktor kopię. Tak, to ja kopię, bo tutaj sprawdzam różne rzeczy. Parametra. Sprawdzam, jak brzmi niego yy, Koniec, finał, Hiszpania. No to akurat Jeszcze prawie. ma trzecie miejsce. No ale tak, ale zacznijmy od tego, co ostatnio. Hiszpania. Tak? To już? Hiszpania. Tak, to dziękujemy Państwu, słuchaczom. Hiszpania. To był bardzo krótki 112 odcinek. On jest taki krótki, bo jeszcze dwa są nie wrzucone, to w sumie, w sumie będą trzy godziny do słuchania, także to, to, to myślę, że to wystarczy. No, taki dobra, był no, utwór to... kiedyś grupy Manam, który nazywał się Espania Forever. No, proszę. A Urugwaj albo Niemcy Forever? Nie, to jest nie, taki nie, utwór. Ale po prostu jest taki. zaczynamy w taki sposób po prostu dynamiczny, że jak dzisiaj na tym meczu jak Vincenty pokazał, żeby przyspieszyli, a nasz genialny komentator powiedział. Wiedział, żeby że, zwolnili. Tak, że, że właśnie trener hiszpański pokazuje, żeby się uspoko no, uspokoili. Nasz, grę. Nasz genialny komentator cały mecz twierdził, że sędzią spotkanie jest niejaki Harald Webb, więc no, tak. nasz komentator no, ale... jest znany z różnych dziwnych pomysłów. Harald jest Niemcem i dlatego jest Haraldem. no. Oraz Widząc, widząc, nie wiem czy to zauważyliście, też widząc piłkę na początku meczu, tą taką tą taka trochę inna była z tymi złotymi. Finałowa. Złota taka, powiedział, że jest tylko jedna taka piłka, znaczy jest ich wiele. A, bo A, powiedział, że y, zawodnicy występują w jednym z klubów. Nie, wielu zawodników A, występuje, występuje w, w jednym klubie. W, w, w. Nie, w jednym z klubów. Nie, nie chodzi no, Ale że... wracajmy do tego. No, powiem, do Adremu. Ja powiem, że... Bo, nie wiem, czy pan mnie ale pamiętacie, pyta... jak ja mnie... Pytanie mam. No. Kto się cieszy z tego powodu? Ja. Z Że, powodu? że Hiszpanie. Hiszpanie podejrzewam się cieszą. Znaczy... Y, nie, Hiszpanów się nie pytam. Pytam się ciebie. <laughs> czy się Znaczy cieszysz? właśnie... w tym temacie miałem zagaić, że jak pamiętam... jak Na ten nas... temat. Ten jest słowo poprawne. Akurat chciałem w tym temacie zagaić. No ale to musiał, musisz po, po jakimś innym języku w takim razie zagajać, bo to nie jest po polsku. Dobrze, to, to jest po polsku. Ja to kiedyś udowodnię, ale teraz nie mam czasu. W każdym razie, jak nas kolega, nasz redaktor zmusił do obstawiania faworytów, to mm. postawiłem na Holandię, jak pamiętam. No i prawie jakoś, ci wyszło. Prawie mi wyszło i nawet w związku z tym, że tak postawiłem, to miałem takie założenie przed meczem, że będę im kibicował. I tak gdzieś do 25. minuty trwałem w tym przekonaniu. Do faulu de Jonga. E, nawet chyba wcześniej, to gdzieś do trzeciego faulu Van Bommela, takiego na żółtą kartkę, po którym... Trzeci faul na żółtą kartkę? To tak. Niebieska. Niebieska Moja kartka. To z Van czarna kartka. No tak to wyglądało, miała... że po trzecim faulu na żółtą kartkę Van Bommel miał, no miał chyba jedną wtedy jeszcze nadal. I później jeszcze ze dwa faule miał takie na żółte kartki, a o dziwo dograł mecz do końca. No, sędzia, no, sędzia Harald tutaj bardzo postanowił Ale być nasi, znaczy były... nasi słynni komentatorzy w studiów. Co po... się zmieniła ci opcja, oni, tak? Oni, tak, Oni powiedzieli, ci komentatorzy, że y, sędzia Harald Webb wypaczył mecz i że można się było tego po nim spodziewać. Co oni mieli na myśli, to ja naprawdę Ja bym, chciał powiedzieć... Nam naprawdę, znaczy ja bym <laughs> chciał powiedzieć, że sędzia Harald Webb y, nie zawiódł moich oczekiwań. To dobrze, dobry sędzia jest po prostu. No to prawda. Sędziował, mogę sobie tak to tłumaczyć, że nie widział tego wejścia w klatkę piersiową yy, szabiego Alonso. No, na pewno nie widział, bo... Znaczy, jakby to zobaczył, to dałby czerwoną kartkę była... De Jongowi natychmiast. To była taka czerwona to kartka... 30, tak, to, to, to była czerwona, czerwona, czerwona. Yy, nie można. Dawać była taka podręcznikowa czerwona. czerwona. Tak, nie można dawać bardziej czerwonych kartek. Mógł to widzieć, nie wiem, z innego kąta, nie wiem, cokolwiek tak go tłumaczę. no. Mm -hmm. Nie wiem, czy przyszło... Czy kolega redaktor Magdiasz nie zgadza się, bo tak... Nie, takie, bo mogło mu y przejść przez głowę na przykład, że widział to na przykład, tak, sędzia web i, i na przykład pomyślał y, popsuje widowisko, dając, no właśnie... czer dając czerwoną w, w tej 30 minucie i będzie po zawodach, tak? No ale bo... jak można inaczej... I podobnie wiesz... Fanbomelowi, no. myślę też tam, no mógł dużo wcześniej dać drugą żółtą kartkę, tak mi się Spokojnie, wydaje. tam w pierwszej połowie to Holendrzy mogli w dziewięciu pierwszą połowę kończyć, jak dla mnie. Bez problemu. A cały mecz to w 8 siedmiu. Bo oprócz Robben za kopnięcie piłki po gwizdku, bardzo długo po gwizdku. Już wiedział na pewno, że jest, że jest po wszystkim. Do tego... No bo, no tak. Druga akcja też po gwizdku zagrania. Ale Robin, Snyder, a Snyder, Snyder który miał już kartkę. A co ciekawe, za zagranie po gwizdku dostał później kartkę który z Hiszpanów. I jest albo Szawi. Dokładnie. Z, z, człowiek, z który w ogóle Hiszpanie nie zaangażowani w bitwę. No ale zobaczcie, że na przykład taki Roben generalnie powinien wylecieć i byłby to jeden z najgłupszych, e, e, najgłupszych czerwonych karnych e, kartek. kartek. Tak, czerwonych czerwony, karnych. Karny. Tak, czerwony karny. czerwonych kartek Patiomki. w finale, bo tak. Pierwszą rzutą dostał zakłapanie paszczą. Tak. I Bieg za jak najbardziej słusznie za, pa, za panem sędzią. A drugą by dostał po kilku ostrzeżeniach, które wcześniej miał, zakopnięcie piłki po gwistku. No I ale leciałby on... jak gówniarz z boiska. Znaczy to jest taki piłkarz, że on potrafi takie kartki dostawać. On Zarzucano mu to kiedyś w Madrycie, że przed Grander by dostał głupią czerwoną kartkę. wyeliminował się z, najważniej, z najważniejszego meczu sezonu. No własne życzenie. On takie kartki łapie notorycznie. Jego mecz, jego mecz on świetny dribbler, Doskonały piłkarz. Tylko, że jego mecze o stawkę przerastają regularnie. No i ten też go przerósł. A do tego nastawienie Holendrów na ten mecz było skandaliczne. Po prostu skandaliczne. Pomysł na to, żeby nie grać w piłkę, tylko kopać. Kopać i nie robić niczego więcej... To jest absolutne zaprzeczenie idei, która miała przyświecać tej drużynie, tak? Wracamy do futbolu totalnego, gramy w piłkę. gramy to, co Holandia wymyśliła. No a tutaj od pierwszej do ostatniej minuty szukali faulu. No i najfajniejsze w tym wszystkim było to, że człowiek, jeden z najmniejszych na boisku, jeden z najbardziej kruchych, po prostu przełamał się, nawet nie, nie przełamał się, bo on, on, on w ogóle goli, nie strzela, tak? On na tych mistrzostwach strzelił dwa, czyli jest drugim strzelcem Hiszpanii. Tak? To jest w ogóle tak, mistrzostwach. Tak, w, ogóle, w ogóle nie strzelający znaczy, za Znaczy w ogóle nie strzela. Tak, on nie strzela. No nie. On nie po a poprzedni gol, to strzela. poprzedni gol to na Stamford Bridge, tak? No tu uderzył, bo musiał. Znowu. Po prostu miał piłkę na nodze, kopnął. No, ale trzeba powiedzieć, że to nie, nie jest tak, że, że jakby. No... Jakby zmieniło się podejście moje do Holendrów i pewnie poza Holandią to wszystkich na świecie, nawet jeśli mieli plan kibicować Holandii, to po tym początku meczu. Natomiast no mecz przebiegł, przebiegał tak, że Holendrzy mieli, mieli sporo szans na, na strzelenie gola i to równie no. dobrze mogło się inaczej skończyć. Robben sam na sam wychodził praktycznie dwa razy. Eee, no były okazje. Hiszpanie też mieli swoje, pewnie nawet więcej. W pewnym momencie nam zacząłem patrzeć. Ale chyba nie tak klarowne, bo te akcje Robena, kiedy wychodził sam na sam z Casillasem. Kiedy no raz, nie, no był tak Capdevilla, raz... tam nie trafił w piłkę z, stojąc dwa metry przed bramką. E, Capdevilla, Villa, a Villa no, też miał właściwie już pustą bramkę. Trafił gdzieś tam przypadkiem w nogi obrońcy. No ale... e, też miał hmm. dwa metry przed bramką. No ale mimo wszystko te akcje, kiedy Iker y, poszedł w jedną stronę i Roben trafia go w nogi albo ta akcja, kiedy Pujol przewracając się, wymusza zmianę rytmu biegu Zobacz, to po tym dostał pierwszą żółtą tak, tak, tak, bo tam tak, się tak, kłócił no. próbował rzut wolny wymóc zresztą według to... mnie no, nie, nie było no, i tam się obaj nie, Robin nie, pierwszy, nie, nie, nawet Roben pierwszy założył rękę na Pujola Pujol tam dopiero się próbował jakoś też wpasować znaczy, to w tą Pujol sytuację był, i... Pujol był za wolny w tej akcji i był od niego szybszy no ale był asekurowany i no i Roben gdyby o wyprostowaną nogę Pujola, bo Pujol tam wyprostował nogę ewidentnie, on nad nią przeskoczył, gdyby on się o tą nogę potknął, Pujol miał żółtą kartkę wcześniej, gdyby się potknął, nie byłoby Pujola na boisku i może mecz wyglądałby inaczej. No ale Robin przeskoczył, szukał gry, jak nie on, bo zazwyczaj mhm. się kładzie. No i zapłacił za to taką cenę, jaką zapłacił. No. Powiem tylko, że mecz też wyglądałby inaczej, gdyby, nie, gdyby został odgwizdany ewidentny rzut wolny, który był kilkadziesiąt sekund przed tym, jak Hiszpanie z strzelili bramkę. Znaczy sytuacji tego typu było wiele, ale ta była ewidentna. No dokładnie. No, bo Elia tam, on był fablowany, prawda? No, na pewno był. No, no, no był, no ale wiesz, De Jong w 30 minucie za to, co zrobił Xavier Alonso, nie powinno być go na placu. Nie, no to prawda. Ewidentnie. I no, nie ma nad czym płakać. Mecz był bardzo trudny do sędziowania. To był y, chyba, jeżeli chodzi o finały Mistrzostw Świata, które ja widziałem, to najtrudniejszy finał do sędziowania. Y... Tych żółtych kartek ja nie pamiętam, ale chyba obie drużyny tak pod 20 dobiły. No, no nie może no, nie, ale Holendrzy, Holendrzy mieli 11 albo 12 żółtych kartek złapanych licząc te dwie hajtingi, hiszpanie też tam sześć na pewno. Bardzo dużo. Więc na pewno było, było tego sporo i no rzeczywiście, mecz był ciężki. Tylko jeszcze I, powiedzmy o tym, że on, o komentarzu polskim, chociaż tu generalnie już wiadomo, że to wiadomo jak to wygląda, natomiast po prostu jest dla mnie czymś przerażającym, że człowiek, który przecież sam to podkreślał zresztą, że już wiele wiele widział i, i komentował, po prostu mówi o tym, że jaki ten finał jest brzydki, że czekamy na dobrą grę, jakby po prostu się dopiero obudził i po raz pierwszy komentował tego typu mecz. Znaczy, no. y, jaki finał był ładny? No właśnie. Może ten, nie komentował. 86 rok, to może był ładny tak, finał, w tak, w tak? To Argentyna, był ładny finał. No, tak. tak, tam się dużo działo, no ale halo. 82, no może też. Tak, a potem to już właściwie. Od 86 to finały były nijakie. Nie było 90 znaczy były, były, karny... były jednostronne, tak? No bo mamy Francja, Brazylia, ale jedna, jedna drużyna wtedy nagle nie gra. Brazylijczycy gdzieś tam zostali w szatni razem, nie wiem, z tym zemdlałym Ronaldo, albo, albo no tak, bo z jakichś tam przyczyn innych. Jest 3-0 i tak naprawdę no... finał w Korei to też taki no, żaden finał, mało, tak? mało mało, ten... mało tak. trudno go zapamiętać. No. No, no ten, tak, ten, to, to ten, prawda, ja go w ogóle nie pamiętam. Ten to. będzie przynajmniej łatwo zapamiętać. Tak? No finał sprzed czterech lat pamiętamy, ale co z niego pamiętamy? Głównie to, że Zidane, Zidane, Zidane, Zidane walnął to, pamiętamy... dynki Materazzi'ego, tak? Tak. A, a to, co się działo później w tym meczu, dogrywka, karne, no to już gdzieś tam, no w ogóle jak się finał roz, mistrzostw świata rozstrzyga w karnych, to w ogóle nie jest, to, to jest taki niedosyt pozostaje zawsze, tak? Bo okazuje się, że dwie drużyny tak naprawdę no obie zasłużyły na mistrza, żadna nie wygrała meczu, a karne, no to już wiadomo, że to różnie się zdarzy. Dlaczego, chciałem rozstrzygnąć jedną kwestię, dlaczego uważam, że Hiszpania powinna być mistrzem świata? Ciekawe co Szwajcarzy, na no, to Hiszpania jest mistrzem świata. <głosy> tak, to ciekawe, bo Szwajcarzy, gdyby mieli pewnie inną grupę, to myślę, że mogliby zagrać dużo wyżej. No ale trudno, no. mieli pecha A tak przy okazji też ma mhm. to, bo to pier, pierwszy raz w pierwszy raz historii, że drużyna, która przegrała pierwszy mecz Zdobywa Mistrzostwo Świata To Lipi to powiedział, że nigdy nie było tak, że drużyna, która w... przegrywa Nie, już w ogóle mi się pokręciło On powiedział, że drużyna, która przegrywa pierwszy mecz Zostaje Mistrzem Świata, co, co już w ogóle jest jakąś Nie, to jest jakś absurd totalny, bo Polska Mistrzem Świata na przykład nie została a pierwszy mecz przegrywali często. Znaczy drużyn, tak, które no, przegrały tak, pierwsze mecze, jest pewnie znacznie więcej tak, i zostały nie zostały z tak nigdy z nimi nie znaczy, było. Nie, drużyn, które przegrały pierwszy mecz jest dokładnie tyle samo co drużyny, które wygrały pierwszy mecz. Tak. No, ja się zaraz Śmia przewrócę. Śmiałą tezę zaryzykuję. Bardzo śmiała to teza. Jest arytmetyka, no, niestety. Dobrze, chciałem o, o czymś innym. Chciałem o tym, dlaczego Hiszpania zasłużyła na Mistrzostwo Świata, bo dyskusja jest taka dosyć mocno powszechna, że Hiszpanie grają brzydko, że Hiszpanie grają zachowawczo, że Hiszpanie nie zasługują, że zasługują inni, że Niemcy, że ktoś tam... Otóż chciałem powiedzieć, że nie. Hiszpania, tak. Hiszpania... Że nie Hiszpania, tak, tak. Nie, że, tak. że, nie, chciałem powiedzieć, że Hiszpania jako, jako jedyna drużyna kreowała grę, no może jeszcze Chile. Chile i Hiszpania. To były dwa zespoły na tych mistrzostwach, które grę kreowały, które próbowały grać do przodu przez cały czas, niezależnie od tego, jaki jest wynik. Jak grali Niemcy, jak grał Urugwaj widzieliśmy, no ale to mecz akurat wczorajszy był mało miarodajny, ale w poprzednich meczach to cały czas miałem takie wrażenie, że te mistrzostwa padły ofiarą Mourinho. Jej, i, i taktyki yy, takiej mocno zachowawczej, i gry z kontry. Nie było drużyn, które grały swój futbol. Swój futbol grało Chile i grała Hiszpania. Mimo tego, że mogę, może się to nie podobać, że Hiszpanie wymieniają 100 tysięcy podań w środku pola i później e, szukają e, jakiegoś tam rozwiązania. praszam a Niemcy? Niemcy z że z i Niemcy, albo... że i Niemcy grały tak bardzo defensywnie i zachowawczo, no jednak wiesz, trudno powiedzieć o Niemcach, którzy nastrzelali tych goli przez cały turniej chyba najwięcej ze wszystkich drużyn, że grali zachowawczo. I znokautowali znaczy dwóch fakt, pretendentów. Oczywiście, do, faktem jest, że większość tych goli oczywiście po kontrach czyli przyjmując drużyny przeciwne na swojej tak. połowie i umiejąc to, no kontry tak. w wykonaniu Niemców, to było to po prostu należałoby nagrać je wszystkie i uczyć na tej podstawie, okay. jak I... się wprowadza kontry. Tak. Z tymi I... podaniami na milimetr, wszystkimi, z wszystkimi zawodnikami, którzy wiedzą, gdzie mają pobiec, w którym kierunku. Ja nie wiem, jakby policzyć wszystkie kontry Niemców w tym mundialu, to nie wiem, pewnie myślę, że 50% mają skuteczność. Połowę kontr kończyli golami. Znaczy, przede wszystkim to jest bardzo ładne i to się fajnie ogląda. Czy to jest piłka ręczna, czy to jest koszykówka, czy piłka nożna w takim wykonaniu, bo to się bardzo rzadko zdarza, żeby przy pomocy nóg rozegrać tak niesamowicie kontratak. Przy pomocy trzech, maks czterech piłkarzy. Tak, bo to jest tak, że... Często ręką jest trudno podać tak celnie piłkę, jak Niemcy podawali ją w czasie, kiedy, kiedy grali kontrę. Po prostu mieli e... bardzo dobre zdolności manualne. No, nogi, tak, tak. tak. Ja e... to, I na... to dość szybko, tak, w pełnym Ta, biegu z reguły. Tak, natomiast, nie wiem, to dziennikarz Guardiana chyba ten, Wilson cały, którego bardzo sobie cenię, napisał artykuł na ten temat, że to jest futbol reaktywny. Futbol pole, pole, polegający no coś, coś na... Coś tym jest. Futbol polegający na reakcji na to, co się dzieje na placu. Bo Niemcy wtedy, kiedy mieli trudny mecz z Serbią, wtedy, kiedy mieli trudny mecz z Hiszpanią, nie potrafili się odnaleźć. Niemcy się o dziwo fantastycznie odnaleźli w meczu z Rogwajem, Wtedy, kiedy grali ich rezerwowi, i taktyka była kompletnie na drugim planie. Ale oprócz tego Niemcom się ładnie układały mecze i oni y, grali taki właśnie futbol Mourinho bardzo skoncentrowany, bardzo precyzyjny i rzeczywiście bardzo precyzyjny w kontrataku. I czapka no to, no... ale to pięknie wygląda, szczególnie jak robi znaczy, się to no cztery razy w meczu. Pięknie wygląda <coughs> o w futbolu Mourinho nie można powiedzieć, że wygląda pięknie, tak? szczególnie to co. Eee, jeżeli tak. to jest taki, taki klasyczny Mourinho typu Inter w Barcelonie na przykład. Tak, tak to, znaczy, to jest taki już teraz przykład książkowy, ten mecz Inter Barcelona. Wszyscy to przekładają w ten sposób, ja bym tego tak nie upraszczał, że, że to jest jakiś klucz do odnalezienia teraz, nie wiem, współczesnej taktyki w futbolu, ale. Myślę, że, że Mourinho był prekursorem tego typu odnalezienia klucza do, do gry tej, ujmijmy to jednym słowem, reaktywnej, Aha. to znaczy stoimy, czekamy na ruch przeciwnika znaczy, stoimy w przenośnie, yy, znaczy, nie wszystko absolutnie w ruchu w tym czasie. Znaczy, no. Mało tego, w ogóle nie stoimy. No. Cały czas się ruszamy i ruszamy się do tego z takim dużym ADHD, tak? Ruszamy się, ale stoimy. No, znaczy, stoimy. No jesteśmy na swojej połowie. Nie kreujemy gry, natomiast zmieniamy się pozycjami. No to, co. O tym rozmawialiśmy wielokrotnie przy okazji podcastów, że wymienność pozycji, że, że zmiana linii, że zmiana krycia, tak, szukanie gry właśnie na zasadzie tej piłki ręcznej, o której, którą przywołuję przy okazji tego futbolu reaktywnego, że szukamy kontry takiej błyskawicznej, ale szukamy jej aktywnie. To nie jest tak, że stoimy i czekamy, że nam piłka spadnie na, na, na nogę. My jej szukamy tak jak w Koszykówce, wychodzimy, nie wiem, dwóch, trzech zawodników do przodu. I co ważne w momencie, właśnie, jak dostajemy tą piłkę, jesteśmy na to Potrafimy, gotowi. Potrafimy, tak, wiemy, właśnie, wiemy, wiemy, wiemy co pobiec. z tym zrobić, tak. tak. Wiemy, co... Niemcy, to, Niemcy to zagrali idealnie, Niemcy to zagrali w ogóle... No mówię, to właśnie do, do, do podręczników nie... i w ogóle... Niemcy i... to zrobili Nagrać i tak. puszczać jako znaczy, książkowy u... kontratak Znaczy prostu. Mourinho z całym tym Interem może się uczyć od tego, od, od tego, od, od tego, od, od, od tego jak, jak, to, jak to zrobili Niemcy. Bo za Klinzmana Niemcy grali, moim zdaniem, ładnie. Wszystkim... bardziej tak nie wiem, mądrze w środku pola, no, znaczy, mieli Balaka, który no trzymać piłkę. Myślę, że to też było, mogła być reakcja lewa na brak Balaka, tak? No, musiał tak. Coś, coś tam wiadomo, że Hedira, czy, czy nawet Ezil, to, no, to, to jeszcze to są, nie jest, to są nie jest ludzie, jeszcze ten, ten typ tam, to... kreatywności, co Balak. Znaczy, ilość nastolatków w drużynie Niemiec, o czym się niewiele mówi, to jest najmłodsza drużyna Niemiec w historii Mundiali to na pewno. A w ogóle była najmłodsza drużyna, która zaszła tak wysoko od lat. To śmieję twierdzić, że to w ogóle najmłodsza drużyna, jaka stanęła na podium Mistrzostw Świata. Jak popatrzy się na to, kim zagrali, oprócz tam, nie wiem, Kakao, czy... Tych zawodników, którzy weszli No, na, na... Ale, na No tak, ale Kloze nie grał akurat w ostatnim meczu mhm. Ale był Cross, był Jansen, ten Jansen. Jansen Jansen to nie jest taki młody No tak jest no. Przesady. No, no, Ale no, jest Cross ale... Miller, Kedira, Ozil No to wszystko są rzeczywiście ten To Bauteń, są ludzie, którzy za 4 lata Baateng, Aogo, który grał w meczu o trzecie miejsce Tak, tak, to no. wszystko są, są, są młodzi Tak rzeczy mi się a znaczy, propos Też przy, przy okazji, nie wiem Przygotowania technicznego, fizycznego y... Trudno od nich wymagać, żeby oni, żeby oni grę kreowali na tym poziomie, na którym kreuje grę, nie wiem, drużyna Barcelony, tak? No bo to Barcelona definiowała grę Hiszpanii. Oni sobie grali po prostu swoją piłkę, a że byli wzmocnieni świetnymi piłkarzami, bo to, co dzisiaj grał Casillas w bramce, to, co dzisiaj wyprawiał Ramos na boku, to, co grał Xavi Alonso, nawet dzisiaj ten nawaz jak wszedł jakoś tak Świetna... bardzo, bardzo ogarnięty był. Nie to co w tych poprzednich meczach grupowych. Dzisiaj no, naprawdę widać było znaczy, z głową. To o czym mówiliśmy, no jeden organizm. Drużyna wiedziała po co i dlaczego chce stwarzać sytuację. I, I do tego, aha, królem strzelców został Thomas Miller. Nie no, tam kilku chyba w końcu jest strzelców. Nie, królem strzelców zostaje ten który ma najwięcej strzelonych goli mhm. i asyst przy okazji. Nie, ale tam w statystykach będzie, że po pięć goli mają ma kilku. Ma. Tak? No tak, ale tak Miller ma trzy asysty. Parę razy. z na mistrzostwach było tak. tak, tak ale że, teraz że wymienione... dyrektywa FIFA jest taka, że to Tomasz Miller tak? jest, bo on ma trzy asysty. Aha. E to on jest królem strzelców tego mundialu. No właśnie o tym, bo jeszcze przy Niemcach i o tych młodych piłkarzach mówiłeś, bo Kloze, wiadomo, nie udało mu się, utknął na 14 golach i raczej wątpię, żeby poprawił no ten nie, dorobek. No 4 lata nie będzie dla niego. Nawet jest. jeśli pojedzie nawet na mistrzostwa jakimś tam cudem, to nie będzie grał w pierwszym składzie i może mieć problemy ze strzeleniem dwóch goli. Ale jeśli facet ma 20 lat i ma już 5 goli, e, jeśli utrzyma formę, to spokojnie jeszcze ze 3 mundiale opędzi. E, no ma... Niemcy raczej nie odpadają. Tak, tak, tak. Niemcy zrobił 7 meczów na Mundialu, więc no. może miejsce Millera w historii niemieckiej piłki zajmie inny Miller po prostu. No, e, tak. Czego jeszcze rok temu, a nawet jeszcze dwa miesiące temu, bym się w ogóle nie spodziewał i na tego człowieka muzowanego grosza nie postawił. Nawet po finale Ligi Mistrzów. Natomiast y, też jest inna rzecz pewna. Dawid Villa będzie najlepszym strzelcem w historii reprezentacji Hiszpanii. Bo brakuje jednego gola do Raula. A on jeszcze w reprezentacji pogra 3 do 4 lat. Jak będzie w dobrej formie, to jeszcze zagra w Brazylii za 4 lata. Także statystycznie bardzo ciekawa impreza. Ja tak myślę jeszcze nad tymi Niemcami. Czy oni mogli więcej ugrać na tym turnieju? Myślę, że nie. No myślę, że to jednak. Czy znaczy z nimi jest ten problem, że oni już 4 lata temu, pamiętam jak się patrzyło na zestaw nazwisk. Wydawało się, że Niemcy wyspają bardzo słabą drużynę, tak pamiętam, nawet o tym rozmawialiśmy, że, że no, niby nie, no ale wiadomo, że Niemców nie można lekceważyć. I też wtedy do trzeciego miejsca, tak? To samo było na Euro, wydawało się, że znów ta drużyna nie bardzo ma kim straszyć. Też doszli do finału, tak? Nawet. No, przegrali z Hiszpanią. Tak. Teraz trzeci, tylko problem jest taki, że oni ciągle, ta drużyna... Tak ewoluuje w tym kierunku, że ciągle dochodzą młodzi piłkarze. Nie ma, jakby porównać drużynę sprzed 4 lat i tą obecną, to jakby zostało paru ludzi, jakiś tam trzon, ale ciągle jest wymiana na tych coraz młodszych. I jeśli wreszcie to się ustabilizuje, że ci młodsi jakby zagoszczą w kadrze na dłużej, także oni za dwa lata zagrają w tym samym składzie na Euro w Polsce, to rzeczywiście to już może być drużyna, która Mistrzostwo Europy zdobędzie. Znaczy, jedyna szansa ich jest taka, że z drużyny hiszpańskiej, która rzeczywiście jest poko pokoleniem genialnym... W i na Ukrainie, yy, tak, no, tak, trzymajmy na Ukrainie. się, póki co, póki co tak, trzymajmy nomenklatury. się, nomenklatury. Drużyna hiszpańska jest starsza sporo przede wszystkim. Jest starsza i jest paru piłkarzy takich jak Xavi, jak Pujol, jak, nie wiem, no, no jest, no, Casillas, tak, to są ludzie, którzy powoli są nasyceni, bo oni już wygrali wszystko w futbolu, no, ci trzej. I oni mogą tylko myśleć o tym, żeby, no muszą znaczy, się sami motywować. Jak dla mnie to, to bardzo, no właściwie nawet jest dokładna powtórka z rozrywki Francja. Mistrzostwo Świata, oni w odwrotnej kolejności, tak najpierw. Tak. Mistrzostwo Świata, potem Mistrzostwo Europy i potem ta generacja zniknęła. Znaczy no nie zniknęła, bo jeszcze tam grali w klubach, grali na wysokim poziomie. Ale jako reprezentacja oni w bardzo podobnym składzie jeszcze grali później i już nic nie osiągnęli. I ja myślę, znaczy, że z ja, Panami może być podobnie, że oni może, już... może, może być, ale nie musi, bo to jest taka ekipa, która. Yy... Po pierwsze, oni grają wszyscy razem, tak? W jednym klubie. I to, się, to jest taka y, samonapędzająca no tak, się ale... maszyna. To jest tak, że wiesz, y, ciężko było zarzucić, nie wiem, Barcelonie po y, finale w Paryżu w 2006 roku syndrom wypalenia. Ci, którzy byli wypaleni, odeszli. Odszedł Deco, odszedł Ronaldinho, ale nie odeszli katalończycy, nie odeszli Hiszpanie, którzy grali w tym, w tym klubie, tak? Teraz odejdzie Henry, na jego miejsce wchodzi Villa. I to jest taki, no Tak, tylko że cały jest taki... czas ten trząs się starzeje, właśnie. tak, No i Niesta, Szawi, e, jak mówimy, Barcelonie. No nie wiem, nawet znaczy Fabregas, Mówimy o Barcelonie, wszyscy. mówimy o Hiszpanii, bo to jest bardzo w tym momencie. Pod, bo kręgosłup podobnie. jest ten sam tak, w tej tak, chwili. Tak. No. no ci piłkarze będą cały czas coraz starsi i też w pewnym momencie już i, i, i właśnie Szawi, Niesta i Casillas będą musieli też powoli ustępować miejsca młodszym. no oni już, oni już lepsi nie będą, podejrzewam. Oni mają szczyt formy. Teraz właśnie, no, ostatnie 2-3 no tak. lata, powiedzmy. Holendrzy I... mają podobnie bardzo, bo y, u Holendrów jest ten, co e, oprócz to z młodych piłkarzy, no to ciężko szukać ko ko kogoś, bo Ojer to dzisiaj obchodził 38. urodziny, no to akurat. Tak, tak, no, tam jest paru młodych, tylko że oni w tym turnieju jeszcze nie istnieli, tak? Oni wchodzili na jakiś tam, Afelaj, Gdzieś tam wchodził na, na chwilę... Tak, Afelaj, Tak, Afelaj to jest przyszłość tej drużyny. Van Persie pokazał, że nie nadaje się kompletnie do niczego na tym turnieju. To jest, no Był bardzo zagubiony. Jest... Ja się bardzo dziwiłem, że on go tak długo trzymał. Wydawało mi się, że był, że był do zmiany bardzo e, szybko. To co dziś zrobił Busquets ze Snyderem, to jest jesień średniowiecza. Busquets dzisiaj wyłączył Snydera w taki sposób, że to się w głowie nie mieści. Mówił zresztą, yy, zresztą to, to mówił on, że mamy pomysł na snajdera. To mówił Sergio Bustec. No on grał przeciwko niemu w czterech meczach yy, w tym sezonie w Lidze Mistrzów. Chyba wiedział, co mówi. Wziął go na plecy. Czy ktoś dzisiaj widział Snydera na boisku? Bo ja nie. Ja, w ogóle... ja go widziałem ja po zakończeniu meczu. <coughs> tak, jak y, smęt, z boiska. smętnie oddawał złotą piłkę tak. y, nie wiem, Szawiemu, nieście Pujolowi, nie wiem, któremu z Hiszpanów, y, znaczy tak, Hiszpanów, Katalończyków, bo o ile można było myśleć, że człowiek, który wygrał w piłce klubowej wszystko w interze Mediolan, dokłada do tego mistrzostwa Świata złota piłka na koniec sezonu obowiązkowo, no to teraz jakby ten środek ciężkości się tam przesunął bardziej w stronę właśnie któregoś z graczy hiszpańskich. No ale zawdzięczają to... Bez, tak jest. To, to, to, to jest. No jest, jest Liga Mistrzów, są Mistrzostwa Świata. No to tak też jest, że ma piłkarza, który zdobył ba Trofea w tym roku, tak? Nie, bo no nie nie nikt z Interu w Interze nie gra żaden Hiszpan. Więc, więc no, są tutaj mhm. takie, no, zależy co, co patrzeć jako ważniejsze i jakby jak wkład jednego piłkarza w sukces drużyny przełożyć. No i tutaj wiadomo, że wkład Snydera w sukces Interu był wielki. wkład Właśnie no. i Niestety Czas'ego, czy, Szaviego, czy Viv, sukces Hiszpanów, jest też no, wielki. to jest no, takie, wiesz. Znaczy, no, to są takie szalki, które trudno porównać. Jeżeli tak, tak, Liga mistrzów jest co znaczy, roku, a mistrzostwa świata są to cztery, cztery lata. Na cztery lata na to się czeka, tak? To jest, y tak a propos, a propos Busquetsa, to miałem bardzo ciekawą rozmowę, ale nie po finale, tylko po, podczas meczu półfinałowego Hiszpanów z Niemcami kolegami, właśnie mi się zapytał, że właściwie to nie rozumie po co na boisku jest busket. że on w ogóle, przecież on w ogóle nie gra. On nie musi grać. No tak, no właśnie na tym to polega, że czasami nie widać tego w telewizji, nie widać na przykład yy, akcji, które w ogóle nie doszły do skutku tak, drużyny, drużyny przeciwnej, przeciwnie. przez to, że na przykład Busquets zdążył tam przykryć człowieka, który miał dostać podanie dopiero, na przykład. Takie, takie sytuacje, których nie widać w telewizji. Tak, tak to jest wyprzedzenie, tak? to jest człowiek, yy... który tak czyta grę, i on nie musi jej kreować, tak? On, on nie jest od tego, od tego Nawet czasami nie musi on dokładnie przerwać podania, mieć przechwytu, tak? Tylko ważne, że on swoim ustawieniem wymusza pewne rzeczy, czy pewne ruchy, czy, czy, czy brak niektórych ruchów u drużyny przeciwnej. Coś, tak, co się, no... coś, co się w ogóle nie zdarzyło, coś o czym mówił, pamiętam, Kaczmarek, słynny, słynny Bobo, który mówił, że to nie chodzi o to, żeby efektownym wślizgiem wybić piłkę człowiekowi, który biegnie na pustą bramkę, bo to ładnie w kamerach wygląda, ale dużo lepiej jest piłkę zabrać trzech zawodników wcześniej, zanim w ogóle dojdzie do podania na pustą bramkę. tak? Bo to jest pozycja defensywnego pomocnika, taka bardzo niedoceniana i źle właśnie wygląda w kamerach, bo zazwyczaj im prze, przelatuje piłka nad głową. Jak patrzę na niego, to Vicente Del Bosque powiedział o nim, że gdyby grał dzisiaj w piłkę, Del Bosque, to chciałby grać tak jak Busquets. Co jest... a, jeszcze, a jeszcze mamy porównanie, przepraszam, że ci wejdę o dwóch deficytów pomocników, tak? czyli Van Bommela i Busquetsa. Jakby Busquets to robi dodatkowo dużo subtelniej, czyli nie, nie, fauluje. nie, nie robi tego... Znaczy, no, zdarza mu się, wiadomo, znaczy, no, no, na tej że pozycji no, nie da się nie faulować. Się nie faulować. E, no ale jak pamiętam, to on w tym meczu chyba kartki nie dostał akurat. Mało e... tego, jak popatrzysz na statystyki, to okaże się, że najwięcej fauli i kartek, które, które, łapie, które łapią przeciwnicy, jest łapanych na, na Busquetsie. Na całym tym turnieju, mało tego, w całej Lidze Hiszpańskiej, gdzie Busquets gra no, wygryz ze składu jajaturę. Mhm. nie byle jakiego piłkarza. Nie, nie, a nawet nie ze składu, co w ogóle z klubu już w tym Praktycznie tak. tak. Go, go, go no, no, kompletnie nieprzypadkowa postać. Człowiek, który 4 lata temu grał w trzeciej Lidze. I on po prostu wdrapał się tak jak Pedro, dzięki decyzjom Guardioli, dzięki temu co on widzi do tej drużyny. No, to jest ogromny szacunek dla tego systemu szkolenia, dla tego systemu postrzegania zawodników. W Polsce jest to rzecz kompletnie niemożliwa. Znaczy to są, zdarzają się takie przypadki jak Piechna, który zagrał jeden mecz w reprezentacji Polski, strzelił jedną bramkę z Finlandią. No i koniec, tak? No, nie, ale to, to nie, wiem, nie wiem, co ma piechna do Busquetsa, bo to zgodnie No nic, jest, no, no znaczy, albo Toni, tak? Człowiek, który grał w czwartej, trzeciej, drugiej, pierwszej lidze, tak? Człowiek, który toruje sobie drogę dzięki temu, że ma jakiś tam talent, siłę przebicia. Busquets, Luka, Toni, ludzie, którzy grali w niższych ligach i później przechodzą płynnie do, do, no, to, to, do kadry, tak? To mówiliśmy Tylko, że jednej... Busquets teraz jest mistrzem świata, albo Pedro. No to nie ehm. były 4 lata temu. Tak. Ehm, no, w bardzo podobny ehm. sposób, tylko teraz nawet nie pojechałem na ehm. mistrzowe. No tak, to prawda. Nie, no to mówiliśmy w jednym z tych podcastów, których jeszcze słuchacze nie, nie słyszeli, ehm. że no wyraźnie w tej chwili. Które dostano w pakiecie. Tak, mamy, mamy trzymajmy się mamy, lepiej tej wersji. Tak, mamy sukces systemu, tak, systemu przemysłu pi, pi, pod, pod tyłem piłka nożna, że w tych krajach. Znaczy pierś, obu, pierwsza obu. trójka, Hiszpania, Holandia. Niemcy, Niemcy. No to jest, to jest po prostu przemysł. Tam się piłkarzy robi po prostu hurtowo i w tym momencie z takiej ilości piłkarzy dobrych rzemieślników, czyli takich, którzy grają na pewnym poziomie poniżej niego nie schodzą, wybrać jedenastkę. Znaczy to nie jest łatwa sprawa, bo wiadomo, no ale, ale jest czego wybierać przynajmniej. Tak? To nie hmm. jest tak, że jak w Polsce teraz musimy robić łapankę po całym świecie i szukać ludzi wyszkolonych we Francji, w Holandii, w Niemczech, po to, żeby móc z tego zbudować drużynę, bo z ludzi wyszkolonych w Polsce drużyny w tej chwili zbudować się nie da, po prostu, bo nie ma z czego. Tak, a różnica między Hiszpanią, a całą resztą, czyli tymi dwoma systemami, polega na tym, że Del, Del Bosque, człowiek, który zrobił wszystko z Madrytem, tak? osiągnął absolutnie wszystko, on dostał na wszystkich pozycjach prawdopodobnie, może tam z drobnymi wyjątkami, najlepszych piłkarzy świata. I on spowodował, że oni grali ze sobą w piłkę i nic się nie działo złego w tej drużynie. Marwajk i Lew to byli ludzie, którzy dostali zespoły złożone z bardzo dobrych piłkarzy, czasem wybitnych na określonych pozycjach. Na niektórych przeciętnych, tak, nie ma co Na niektórych utrywać. bardzo przeciętnych i nie mieli ławki tak mocne jak, jak, jak mieli Hiszpanie. I mimo wszystko potrafili zbudować z tego organizmy, które doskonale funkcjonowały. Znaczy w ogóle, w ogóle Hiszpania, a Holandia i Niemcy, to jeszcze ta różnica, że jednak no, Hiszpania to jest ten kraj południowy. tak Nie wiem dlaczego, ale zawsze ci południowcy mają taki większy w ogóle potencjał do gry technicznej chociażby. tak Znaczy tutaj jest... nie yy... ja wiem dlaczego? dlaczego. Dlaczego? Dlatego, że po tam po prostu, jest cieplej. No dokładnie, jako dzieciaki mogą kopać piłkę na okrągło. A my mamy zimę przez pół roku. No, wiesz, no, bo Niemcy i Holendrzy rozwiązali to w ten sp sposób, że mają halę na przykład. No tak, ale mimo wszystko, nadal mimo tego rozwiązania, wiesz, hala nie, może być nie, jedna, nie. a na podwórku znaczy, każdy że... znaczy, pamiętajmy ja tylko, że... Widziałem taki wywiad z, z Marwajkiem, który powiedział, że to jest rzecz, że to jest paradoks, tak? Że to my, Holendrzy, zaszczepiliśmy w jednym klubie wielką, wielką piłkę, tak? To my daliśmy Barcelonie te, tego ducha, który powoduje, że gra się w piłkę w ciągłym ruchu, że powoduje się, że, że to jest futbol totalny, tak? że, że tam abstrahując od czasów Elenio Herrery, tak? Ale o, zaczynając od, od czasów Rinusa Michelsa. To Holendrzy przynieśli tą piłkę do Hiszpanii. Hiszpania wcześniej nie funkcjonowała na arenie międzynarodowej. Linus Michels, Johan Cruyff, no człowiek, który z Ajaxu Amsterdam, klubu, który był chyba w, w tej chwili w drużynie holenderskiej najliczniej reprezentowany, jeżeli chodzi o liczbę no zawodów. Tak, to że obecny kadrze. Ajax to. To, to, to, to ma nie się nijak do Ajaxu Ajax. z lat 70, 71, 2, 3, 4. Tak? No ale mimo wszystko, szkoła Ajaxu to jest szkoła. Szkoła Fejenortu to jest szkoła. Szkoła PSV to jest szkoła. To oni przenieśli to na grunt hiszpański. I ten grunt hiszpański kontynuowała Barcelona, która przeniosła to dalej na inne kluby hiszpańskie. Taki Sociedad, skąd się wywodzi Xavi Alonso na przykład. No, tak to poszło. Tylko, że robią to w tej chwili na świecie 2, 3, 4 kraje. I nikt więcej na szeroką skalę. O, właśnie o to chodzi, że, żeby tak pracować. No. Anglii nie ma w tym systemie. Brazylii nie ma w tym systemie. Argentyny nie ma. Tam się hoduje perły. Pojedynczych zawodników, którzy yy, y, gdzieś tam błysną raz na jakiś czas. Tak? W Anglii próbowano, ale w Anglii jakoś to właśnie na znaczy, no dobrą szkółkę, Manchester United, tak, gdzie jakoś tam ci piłkarze, tylko też ostatnio właściwie też tak. Ale zobacz, że, że to są piłkarze, nie wiem, tam ten Jovetich czy nie wiem, no bierzesz... Taki pikę. Wchodzi do Manchesteru, gra przez chwilę, wypożyczają go do Saragosy, później nagle trafia do Barcelony i co? I teraz jest jednym z dwóch, trzech najlepszych środkowych obrońców świata. Niezauważonych, tak, pominiętych. Tam, tam ten przemian jest ogromny w Manchesterze z całym szacunkiem dla Sery Alexa, bo on jednak wychował ogromne talenty, i. W no tak, kiedyś, kiedyś to działało lepiej, bo przecież ta cała generacja Beckham, Skolls, Geeks, tak, to byli właśnie znaczy to ludzie... To też, też może być kwestia pokolenia, bo to tak się zdarza czasami, po prostu z, z urodzenia, że trafiają tak, piłkarze pokolenie. z jednego rocznika. Jak popatrzysz na Lamasję z odpowiedniego momentu w Barcelonie, gdzie masz, nie wiem, Waldesa i jeste Piquet, Fabregasa, ludzi, którzy mieszkali w jednym pokoju w, w, w, w internacie. Są... W internecie. W, interne... no, w internecie to oni są ciągle, ale w internecie oni mieszkali, to taki Piqué z Fabregasem, to oni do dziecka z Waldesem i do tego z Iniestą. do tego Messi. To się nie zdarza normalnie, nie zdarza się takie nagromadzenie talentów w jednym miejscu, w jednym czasie. Trzeba umieć to wykorzystać, trzeba umieć to później jakoś wycisnąć z nich sukces. I nie, nie, nie spowodować przy okazji, że mi się webła, po, po, po przewraca kompletnie. Tak jeszcze wracając, bo tak do tej myśli, o której mówił Przemek, którą ja zacząłem, chodzi mi tylko o to, że ten, że. Znaczy, bo yy, mówiłem o tym, że Hiszpanie jakoś tak technicznie z reguły wyglądali, wyglądają w tej chwili lepiej niż Niemcy czy Holendrzy, ale to jak bo niczym nie świadczy, bo nie zawsze lepszy technicznie wygrywa, tak? Gdyby tak było technika to... to jest tylko jeden z elementów, który w no futbolu tak. decyduje. W 1982 roku mistrzami byłaby Brazylia, albo, no, albo Brazylia. Brazylia, Brazylia no. regularnie byłaby co, co 4 lata mistrzem świata, albo, tak, albo, no. albo nie wiem, albo ale właśnie tamta, ktoś z południowej Ameryki. Ale tamta z Zico, Ederem, Sokratesem yy, żo, yy, Jordao, no nie byłoby szans, tak? No ale oni nawet do półfinału nie, nie doszli, a no, Polska nie, doszła. Nie, nie. No jeszcze padało coś powiedzieć o Urugwaju, bo nam została czwarta drużyna, która doszła do tej wielkiej czwórki. i Została się bez medalu. Tak aż, okazji, aż a szkoda, ta, Tak przy bo... tak okazji jeszcze tylko jedna rzecz, bo e, znów wrócę do podcastu, który tutaj będzie w pakiecie. Zastanawialiśmy się, e, kiedy ostatnio pierwsza trójka była z Europy. I tak pomyślałem, no, że daleko nie szukać 4 lata, lata temu. temu. E, nawet pierwsza czwórka chyba była z Europy. <grym> tego, tak? Bo przecież Niemcy grały z Turcją, tak? Dobrze, dobrze mówię? O, o w meczu... No zaliczanie no, Turcji do Europy jest dosyć ryzykowne, znaczy, no, jeżeli chodzi o puchary, to... nawet Izrael się łapie. Więc, ale tak. więc no, no, no, to z, z, zupełnie... Nawet Kazachstan. Tak, ale z, no, kawałek Turcji jest w Europie. No tak. No. Jest. Więc. Izrael to wiadomo, że zupełnie... Kiedyś nawet łapie. składałem Ci życzenia urodzinowe przechodząc jest. przez tak, Basf. Tak, tak, tak, pamiętam. Tak, pamiętam. <laughs> I żołnierze się składali do strzału. Do strzału. Salwa na cześć. Oni nie składali mi życzeń tylko. Nie, to ale co, się... mieli, mieli karabiny, to nie dyskutowałem. Tak. tak, no więc wracając do Urugwaju, to, no, to już mówiliśmy też, że, że w ogóle że to, że jedyny Urugwaj reprezentował Amerykę Południową e... w czwórce. To... Bardzo europejska drużyna przy okazji chciałem powiedzieć. Jeżeli chodzi o taktykę i o y, ludzi, którzy decydowali o obliczu tego zespołu. Bo tak, i Suarez, no też, który w się, nomen nomen i Forlan, który jest Madri, madridista no, jest, atletico. jest Cavani i tam jeszcze paru no. ludzi. Znaczy no, ci, ko którzy strzelili gole wczoraj, no to... No, ale no, no Forlana to po prostu... <laughs> taki obity. No dobra, no, ale mógł też dołożyć... Ale bardzo ładnie się złożył. No, bardzo I, i jeszcze się... poprzeczka w ostatniej minucie. Natomiast bardziej chodzi mi o to, to o czym mówiłeś, że tam jednak <coughs> przewaga graczy takich niewybitnych, może dobrych była jednak za duża, chyba żeby oni coś więcej osiągnęli. Bo poza no, Forlanem, Suarezem, dobry, solidny środek obrony, e, pomoc bardzo no, bardzo, średnia, bardzo mało, średnia. Mało kreatywnych piłkarzy. Niestety na tych mistrzostwach było znaczy, tak, że... najlepiej było tak, jakby Forlan mógł sam krować grę, sam do siebie podawać i sam strzelać gole. To wtedy yy, no tak, było ale... lepiej. No i stąd też porażka ich pewnie w półfinale, no bo tam jeszcze brakło Suareza i już w ogóle yy, no Forlan musiał, musiał być z WL, tak? <śmiech> Na tych mistrzostwach było trochę tak, że jak się yy, postawiło yy, na papierze dwa zespoły, myślę tak po fazie grupowej, i popatrzyło się na potencjał określonych piłkarzy i oceniło się, który jest lepszy. To się sprawdzało tak w całości. Zespół zespołem, taktyka taktyką, ale Hiszpanie za każdym razem byli lepsi od swoich przeciwników. Niemcy no, nie do końca. No, no właśnie, bo tak mówisz, mówisz, a od razu wstają przed oczami Niemcy Anglia, Niemcy Argentyna. No nie, akurat z Anglią to, nie, Angl Angl Angl nie miało, to... Anglia nie miała dobrych piłkarzy. Ale, ale Argentyna, ale Argentyńczycy, którzy po prostu dostali knockout, to... to... Tak, ale Argentyńczycy nie mieli yy, obrony. Przede wszystkim nie mieli obrony, po drugie nie mieli kreatywnej pomocy, bo Messi, który rozgrywa, który jest bardzo wysoko, on, on grał... W bardzo blisko napastników, bo taka jest jego natura. On zawsze, jak dostanie piłkę, to on będzie z nią szedł. On nie, nie stanie, nie podniesie głowy, tak jak i nie sta, czy szawi. I on nie zagra najprostszej piłki, jaką można zagrać. On będzie szedł do przodu, jak taran. Bo on to lubi. On, to jest jego gra. Tam brakowało piłkarza, który to po prostu rozrzuci. tak. Rikelme. On się nigdy do tego nie nadawał, dlatego nie pojechał na mistrzostwa, bo jego, jego przerastała gra w Villarreal. Im brakuje lidera, im brakowało, tak, Argentynczykom. Niemcom, Niemcom, Niemcom chyba też brakowało takiego piłkarza, takie, takie, bo Kedira to jest piłkarz, bardzo dobry defensywny piłkarz. Strzelił gola w meczu o trzecie miejsce i to trochę zaciera obraz jego gry na tym, na tym mundialu, ale oni nie mają też piłkarza, który mógłby zrobić coś z niczego. O przede tak? wszystkim tym bardziej, że ten środek pomocy właśnie, czyli ten trzon jakby był złożony z piłkarzy młodych, tak? no trudno, żeby tam Ozil zaczął, zaczął rządzić, nie wiem, Schweinsteigerem czy, czy, ale, czy kimkolwiek. Ale Ozil to, tak? też, to też jest piłkarz taki trochę grający, jak właśnie młody Iniesta. Taki piłkarz, który... Niesta teraz to jest dojrzały piłkarz. Iniesta to jest piłkarz, który... No tak, no, <coughs> który, dlatego, że który, dzieli, który dry... dzieli ich parę lat. No. Tak, który... który dryblu... znaczy on, on, on jest cały czas młody, ale on, dryb... znaczy on jest doświadczenie Iniesty, w Lidze Mistrzów, czy w meczach Barcelony na najwyższym poziomie ligowym. Bo Niemcom to chyba braku doświadczenia takiego chociażby z gry w pucharach, bo, bo no, Niemcy grają w tych klubach niemieckich, które poza Bayernem w pucharach nie wiele, przepadają z reguły. Niewiele tak? znaczą. No. Kedira czy Ozil to są ludzie, którzy odpadli bardzo wcześnie. Zawsze odpadają. Tam brakuje człowieka, który po prostu przyjąłby piłkę, postał z nią przez Ułamek sekundy. Może właśnie, głowę? może właśnie Balaka na przykład. No może. No. Znaczy oni... Bo Balak też w jakiejś tam wybitnej formie pewnie ostatnio nie był, no ale, ale on akurat przez chwilę przytrzymać piłkę i, i jakoś tak. No i to był kapitan, tak? To byłby człowiek, który rzeczywiście miałby, Bo... rządziłby na tym boisku. Bo Schweinsteiger z kolei to jest oczekiwalibyśmy po nim tego, że on, że on zrobi coś takiego, ale to jest piłkarz, który, który on, on jak ma piłę na nodze, to on leje z tego, po prostu strzela. To przyniosło parę bramek dla Niemców, ale to nie jest... Jak się popatrzy na, na to, co zrobił w meczu z Urugwajem, to dwie jego straty przyniosły dwa gole dla Urugwaju. Tak. tak się nie gra w środku pola po prostu. Tak nie gra odpowiedzialny zawodnik, tak nie gra kapitan. Kapitan to jest no właśnie taki balak, tak? Tam brakowało tego, tak jak powiedziałeś, taki, nie wiem, tam no, Tamten, tamten taki... mecz, to też no zdecydowanie trzeba powiedzieć, że, że Muslera, bramkarz, który miał bardzo dobry turniej. Zawalił strasznie. No tak zawalił właściwie wszystkie trzy gole, można by powiedzieć, że zawalił. No, jedne, nawet, mniej, jedne mniej, drugie bardziej. Rzekłbym nawet, że jeżeli chodzi o zawalanie goli, to zawalił ze sześć. Gdyby, <laughs> gdyby nie to, że obrońcy po nim łatali różne rzeczy, albo Niemcy strzelali Panu Bogu w okno, to naprawdę Muslera zagrał dramatycznie źle. No ale trudno. No. Też jest młody jeszcze i też jeszcze, I jeszcze, jeszcze się na czasy no. jak, jak, jak na bramkarze. No i to powoli już kończąc chyba temat mundialu, znaczy pewnie jeszcze będziemy znaczy, do wracać w, w kolejnych podcastach tak nie wiem, podsumowując już całość. Ja mam ja całość. Tylko krótkie pytanie do Was. Mhm. Czy to były dobre mistrzostwa, czy one były takie sobie? Według mnie dobre. dobre. Jak tak dobre. po całości, całości patrząc, je sobie przypomnę, to... Patrząc no, ostatnie 10 lat, nawet dłużej, to były naprawdę dobre No Moim zdaniem taki sobie. Aha. A tu... nie, nie się, bo, bo Sporo meczów, które do zapamiętania. Od fazy ćwierćfinałów, naprawdę już emocje i brak tak naprawdę jed... faworytów. Ja, ja, ja tu... mówię o, o tym, jak grano w piłkę, tak sobie o tym myślę. A, Właśnie no... brak, brak mi było tego, że można rozważać znaczy, na różnych poziomach. Bardzo One były że, świeże, że, że, że chile. Odpoczyc, brakowało na, na, na mi broski. tego, że chile y, odpadło tak wcześnie, bo to była drużyna, która naprawdę grała w piłkę. Y, brakowało mi Amerykanów dalej. Takie dwie drużyny, no. które mnie tam ujęły za serce. No ale to myślę, że w, takim... w każdych tak mistrzostwach no. możesz powiedzieć, że kogoś ci brakowało. Ktoś tam odpadł za wcześnie, komu kibicowałeś, Ty, kto, czy kto ale... grał ładnie w piłkę. Ale tutaj te drużyny, które doszły do, do finału, to nie były jakieś tak, no to nie był kasu z Korei na przykład popychanej przez sędziów. Tak czy, czy nie było jak w paru, paru poprzednich turniejach Niemców, którzy, od których zęby bolały, a oni dochodzili do finału. Znaczy ja bym się już w ogóle odzwyczaił od tego jak ktoś ma taki pomysł na to, że, że Niemcy grają. Nie, nie, ja mówię nie. o mistrzostwach, Ale, no tak o, tak, wiesz, tak. Jakieś tam no, z historii, które, które pamiętam, nawet już bez wnikania konkretnie w które. Tak, no, pamiętam w... też mistrzostwa, w których Argentyny bolały zęby, tak? I, i, i oni doszli do finału. W... Ten finał w... E, no w przegrali w 90 roku, tak? tak no, e, z, finał... z Niemcami zresztą. Dokładnie. Fatalne mistrzostwa. Fatalne najgorsze I chyba. wtedy bolały zęby i od Niemców, i od Argentyny, I od a, a te dwie drużyny doszły do finału. Mm. E, także no, te mistrzostwa uważam, to tak jak mówi Przemek, takie według mnie świeże. No, po... po... Lepsze niż te 4 lata temu i lepsze niż te 8 lat temu na Dokładnie. pewno. No już nie chce mi się jakby cofać dalej. Ale w perspektywie ostatnich 10 lat wydaje mi się, że to były najlepsze mistrzostwa i były świeże, bo są jakby troszkę nowe. Znaczy, okazało, się, okazało się, że oprócz, oprócz kradzieży e, różnego typu. No ale, e, ale też głośno o tym nie było. Znaczy, na przykład przed finałem dwóch piłkarzy no. reprezentacji Hiszpanii zostało okradzionych Pedro i... Oj, i tam tysiąc dolków mu ukradli, no to, to, to, to nie to, on, no, to, to nie, no, żart, tak, e, rzeczywiście, no ale wiesz, kradzież jest kradzież. Tak? Znaczy, jakbym zabij... nie buchnęli tysiąc dolków, to może bym nie traktował znaczy, tego jak żart. Chodzi o fakt? Nie, tak, może. może, tutaj podobało mi się to słowo może. Chodzi o fakt, nie, o. kolega on, też nie? należy do znanych i zamożnych? No oczywiście, no, no w końcu no. przestaje tutaj ze znanymi i zamożnymi. No. Samo... Samo przez to zostałem się znany, a jak już jestem znany, to, to, to musisz to może być. Musisz tak? Znaczy, no tak, ale fakt okradania różnych tam piłkarzy, nie, okazało się, że da się radę zrobić. Da, da radę zrobić mistrzostwa w, w RPA, tak? I dało się obejrzeć w kurtkach puchowych. Co prawda, dziewczyny tam nie bardzo. Co po niektóre, no, tak. Tam... Nie, no stadiony też uważam, bardzo to się fajnie sprezentowało. Tak jak powiedział, już nie pamiętam, to Platini chyba, że. Tak, sadionów, takich stadionów w Europie nie ma jak są w RPA. Nie, to Blatter powiedział. To niestety. Blatter powiedział. No, no, on to brać strasznie tam. czasami, no ale. No, na, nawet jeśli przesadził, no to rzeczywiście to jakby nie, znaczy, było, jed... nie było bólu. No. Te stadiony jakoś wyglądają. Jest wyglądały. parę krajów w Europie, które nie mają takich stadionów. Może tak, no, nawet tam jeden. rozejrzeć wokół tak. na przykład, nie, nie całkiem daleko. Chociaż no, jak tam te żurawie widzę na horyzoncie, to może już niedługo. Jakieś tutaj o, się dzisiaj, dzisiaj byłem tam, y, jadłem znaczy, na nie, stadionie. Bo, bo przybliżmy słuchaczom na przykład takim, którzy dokładnie nie wiedzą, gdzie, jak my jesteśmy my Jesteśmy w Warszawie. Jesteśmy w Warszawie i mówimy o na stadionie narodowym. Jednym. Tak, tak bo no, jadłem na stadionie dzisiaj narodowym y, bardzo dobre wietnamskie jedzenie. I stadion rośnie po prostu. Tak? Jak, jak, jak no, po, no, masakrycznie rośnie. No. Bardzo ładnie w ogóle. No, Ale nagle ładnie. się okaże, że będziemy mieli w Warszawie dwa całkiem ładne stadiony, bo ten legi też jest dosyć ładny. No ten legi to już jest gotowy. No numer z Arsenalem to już. Znaczy, on już jest Ra tak, że. Raz, raz dwa, no, trzy. Co no. no. jest drogą ciekawa historia, bo wyobraźcie sobie, że tutaj też znaczy, gest z jednej strony ładny, z drugiej taki trochę e, no, przewidziany na, e, na zapełnienie stadionu na mecz z Arsenalem, ale była taka historia, że kibice Legii kupowali karnety na, na cały sezon i one miały obejmować też mecze Pucharu Ekstraklasy. Puchar Ekstraklasy zlikwidowano, jak wiadomo, przed tym sezonem, więc teoretycznie w cenie karnetu nie odbyło się kilka meczów, na które kibice kupili te karnety i teraz każdy, kto miał karnet na poprzedni sezon, dostaje od Legii darmowe dwa bilety na mecz z Arsenalem. No pięknie. Znaczy, piękne, ale z drugiej strony myślę, że trochę się boją, że nie, nie przyjść ludzi dużo, a oni chcą mieć rozpoczęcie czy otwarcie stadionu z wykopem, że ale chcą jak mieć pełny mówię, stadion. Że piękny, tak? to też myślę o tym, że tak, tak, myślą i... logicznie, że lepiej jest po prostu rozdać bilety za darmo i mieć pełen stadion na, na otwarcie, niż po prostu tam... Znaczy, powiem Ci, że przy tej pojemności i zainteresowaniu to będzie tak, że na przystankach autobusowych będą rozdawali bilety w pewnym momencie. Znaczy, bo mi dadzą, długo... to się nie obraże. Na znaczy, ja też chętnie pójdę No, na jeszcze jeszcze, no i zobaczyć nowy no, stadion Legia to mnie tak średnio interesuje no, Ale Akurat mi chodzi ale... o stadion, stadion? Chociaż, stadion? Tak. chociaż powiem Ci, że przed tym sezonem Ofensywa transferowa polskich klubów mnie zadziwia Prawda? Bo Jarek... naprawdę jest tego sporo I powroty tych polskich I zagranicznych piłkarzy Wprawdzie jak zwykle to jest taki no, Ale chyba już nie czwarty sort Tylko taki gdzieś trzeci Podchodzący pod drugi nawet czasami no, ale wiadomo, no, takie są możliwości finansowe. Gorzej w jest, co, że drużyny y, z miejsc, nie wiem, 3, 4, 5, 6 y, raczej wyprzedają. Kompletnie mniejsza. Ale, ale, ale dół tabeli się, się za to wzmacnia. Krakowia tam szaleje. Y, mhm. No, zobaczymy, może, może być ciekawie. Górnik zabrze też, też poszalał. Natomiast ja jeszcze chciałem kończyć nawet Mistrzostw Świata, bo tak się przyjemniało okay, a propos a propos Kediry, bo niestety nie robię tego, ale czasami mi coś najdzie i zaczynam czytać komentarze internautów. Myślałem, że komentarze pod podcastem. Nie, komentarze internautów nie pod podcastem, chociaż pod podcastem też tam Czasem pojaw nie pojawi czytam. pojawiło się. Nie, pojawiło się trochę, już nie będę wytykał palcami, ale parę głupich się pojawiło. <laughs> Nie, chodzi mi o to, co, co, co, co się pisze i co piszą internauci co niestety też podłapali dziennikarze o tej nieszczęsnej kadrze niemieckiej. Bo ja sobie tak już sprawdziłem naprawdę dokładnie i tak sobie pomyślałem, jak człowiek się urodził w Niemczech, ma matkę Niemkę, która pochodzi z rodziny niemieckiej od pokoleń, nie wiem, pięćdziesięciu, a jego ojciec jest... Czyli wiem, pod nią walczyła. Jej, jej pra, pra, pra, pra mógł, spokojnie. Jego ojciec jest Mezyjczykiem, Turkiem czy kimkolwiek, który przyjechał do Niemczech, mieszka nie wiem, w tym Niemczech, do Niemiec, Niemiec mieszka, mieszka tam od urodzenia, tam się wychował, mówi po niemiecku, ma obywatelstwo, to ja się pytam do cholery, w jakiej reprezentacji on ma grać? Znaczy ja w ogóle nie mam z tym żadnego problemu i nigdy znaczy, nie ja miałem. też nie mam, tylko po prostu jak czytam tych kretynów Yy, tak, Zupełnie niepotrzebnie, wiem, mówisz, że to nas, robię niepotrzebnie. O słuchacza? No, czyli, nie, o, o, pro... różnych, o przeróżnych panach. Problem jest o tyle słuszny, że zarzucanie komukolwiek tego, że nie jest Niemcem czy, kim, czy kimkolwiek innym jest absurdalne, dopóki nie porozmawia się z nim i nie zapyta się go, nie wiem, w jakim języku myśli i za kogo się uważa. I koniec, I to, i, i to kończy temat tak całej dyskusji. Nie no wiadomo, Opowiadanie że człowiek... o tym, że prawdziwy Niemiec nie jest prawdziwym Niemcem, albo prawdziwy Polak nie jest prawdziwym Polakiem. Jak ja widzę prawdziwych Polaków, to mi się żygać chce. Wolałbym nie być prawdziwym Polakiem po prostu, koniec no ja, Kropka, wiem, no. jak, ja czytam, jak ja czytam te komentarze, to jestem, to jestem przerażony demokracją w ogóle, bo jak sobie pomyślę, że ten ktoś, kto pisze te głupoty, ma też jeden głos, to Ja Wam powiem, ciężko. w ten sposób, tak jakby starając się uporządkować to. Że generalnie przyjęte są na świecie dwa modele. Jeden model to jest model krwi i on polega na tym, że jeżeli masz pochodzenie, to w tym momencie masz prawo do tego, żeby w, w tym kraju żyć i dostać obywatelstwo. I tu przykładem oczywiście jest Izrael, ale także Niemcy bodajże do lat 80. czy 70. późnych. Nie, czyli stąd się brali ci wszyscy na przykład Polacy, ci Ślązacy i tak dalej, którzy wyjeżdżali i dostawali niemieckie obywatelstwo od razu, ponieważ to była sprawa krwi. Jeżeli się udowodniło, że się miało jakieś tam niemieckie pochodzenie, natychmiast stawało się no obywatelem. Tak, propos... Z drugiej strony ludzie, którzy rodzili się nawet w Niemczech, a nie byli z niemieckich rodzin, tego obywatelstwa nie dostawali. A drugie prawo to jest prawo ziemi które jest na przykład w Stanach Zjednoczonych, że możesz być z kosmosu, a jak się urodzisz w Stanach, to dostajesz amerykańskie no tak, obywatelstwo. Tylko, że po pierwsze, po pierwsze czasy się mocno zmieniły i w tej chwili już trudno mówić zarówno... No Niemcy zarówno, odeszli od tego i dlatego znaczy, mają teraz w ogóle taką już, reprezentację, jaką mają. też no. w ogóle trudno mówić znaczy, w tej chwili. Bo to i, są i... ludzie urodzeni w latach 80 głównie i oni znaczy, już są... Ja, ja, ja no ale dobra. Ja nawet, że to jest powód dla Europy jako organizmu, to jest powód do dumy. To, że... Y Taki no. kraj jak Niemcy, który był generalnie wcześniej bardzo zamknięty, do tej pory jest, bo to jest raptem 15% 15 milionów znaczy się ludzi, którzy z tym tam nie... nie zgodzę. Nie, znaczy, nie ja zgodzę ja uważam... się, że Niemcy były kiedykolwiek zamkniętym krajem. To znaczy... No przepraszam Cię, do 60 lat to był bardzo zamknięty kraj. No nie, to, to znaczy no. Było, było to prawo, ale generalnie jeszcze na przykład jak popatrzysz szerzej, popatrzysz sobie było przed wojną, jak to wszystko wyglądało. Przed Więc... wojną był bardzo otwarty. Nie no, on był otwarty, tam było masę różnych mniejszości narodowych, tak, tym wojny, szczególnie w czasie tak, kryształowej tej nocy. No, ale on był otwarty w tej, no ale, tego dnia. No dobrze, no ale właśnie na tym to polega, że w czasie tej kryształowej nocy i wcześniej e, i później oni kogoś tam gromili, tak? Musieli mieć kogoś do gromienia, czyli te mniejszości były. No dobra, były, ale... To zupełnie cennego. No dobrze, dobrze, ale wracamy do punktu, do punktu wyjścia. Chodzi o to, że kraj, który był uważany za głównego szatana Europy, który tam w ogóle wiesz, samo zło i, i nic więcej, teraz okazuje się, że potrafi zgromadzić to, o czym mówiliśmy zresztą w tych wcześniejszych odcinkach, które zaraz nasi słuchacze usłyszą. Eee. No, jest, nawet myślę, że to nie, to nie, to nie, było na, to nie był jakby... Yy model gromadzenia kogokolwiek. No po prostu... Nie, no, po prostu tak po prostu, się, to Czasy, czasy ludziom, się no. zmieniają no, no, tak. i, i ludzie mają du kraje, dużo, kraje, no. dużo łatwiejsze, łatwiejsze metody podróżowania, przemieszczania się, osiedlania się w innym miejscu. No i to się, to się miesza. No i nie ma co się tu, wiesz, jakoś obrażać na rzeczywistość. No tak no, jest. Oczywiście, i, nie, no, oczywiście, że tak. Dobrze i by dlatego było... mnie to dobrze, po prostu dobrze, czasami dob przeraża. No. Dobrze by było jedynie, żeby, bo to jest, malujemy teraz taki e, e, różowy obrazek, żeby ten obrazek był prawdziwy, to znaczy, żeby jeszcze nie było tak, że, znaczy, żeby ci ludzie naprawdę się identyfikowali I ci, Graj, i ci grajkowie na boisku i ludzie o tym samym pochodzeniu etnicznym też z obywatelstwem, czy to będzie niemieckie, czy francuskie powiedzmy, żeby się identyfikowali z tymi nowymi krajami i nowymi zespołami, no bo y, tutaj przykładem jest takim bardzo bolesnym Francja, gdzie jest taka sytuacja, że gra Algieria z Francją, prawda, na no ale takie Paryżu. Rzeczy, i... Ale takie rzeczy zdarzały się również wcześniej, na przykład, nie wiem, w takiej Nigerii, która jak powstawała narodowość taka, tam, nie wiem, 220 plemion, 110 języków, circa about, pierwszym czynnikiem narodowo, narodowo-twórczym takim, który spowodował, że, że jakoś to tam zagrało, to były Mistrzostwa Afryki. Kiedy Nigeria wystawiła wspólną reprezentację i te wszystkie plemiona, nie wiem, tam Ibo, E, hausa, Fulani i tak dalej e, zaistniały wreszcie jako jeden naród, ogromny zresztą składający się z milionów obywateli oni wtedy zdali sobie sprawę, że występują pod jedną flagą to był e, dla Afryki nowy impuls kompletnie szczególnie dla regionu całego e, Nigeria to jest ogromny kraj e, Niemcy teraz dostali bardzo podobny zastrzyk na zupełnie inną skalę no ale to ty, ty, tym samym jakby no nie, samym kasusem jest na przykład, nie wiem, żeby daleko nie odchodzić od miejsca, gdzie się znajdowaliśmy jakby mentalnie przez cały podcast, czyli od RPA, to były te mistrzostwa w rugby, tak? które tam... Brug, były, Mistrzostwa Wrógby, które, które które, były w, które się tam odbyły, gdzie, gdzie nastąpiła jakaś integracja taka symboliczna pomiędzy białymi i czarnymi, bo wiadomo, że, że, że rugby to był sport dla białych jeszcze w, wcześniej, w czasach apartheidu, Hejdu. <grystwa> czy jak mu tam, no i w tym momencie to, to też był taki element przełamania przez sport, także no to bardzo fajnie, że czasami to się znaczy, udaje. Znaczy się czasami przydaje, no? tak. No nie to znaczy ja Jeszcze a propos tego jakby m, poczucia tej więzi, no to, tak jak mówię, no to ci piłkarze, o których mówimy, czyli nie wiem, Kedira, Boateng, Kaogo czy, czy Ozil, czy Podolski to, ma... albo Kloze. Tak, to, że mają dziwne nazwiska, to jest, gdyby było odwrotnie, gdyby to ich ojciec był Niemcem, a matka pochodziła skądś tam, tak, to w ogóle nie byłoby pewnie problemu, bo, bo nazywaliby się Miller... Tam inny, inny, tak, tak. I nikt by nawet nie zauważył, że, że matka tego człowieka pochodzi z Tunezji czy z Turcji. A, a że jest odwrotnie, no to od razu nie wiadomo dlaczego robi się problem, bo, bo człowiek ma nazwisko niebrzmiące niemiecko, tak. Z drugiej znaczy... strony, tak też jak mówiłeś o tych, o, tych, o tych migracjach Polaków, to tak, bo ci sami ludzie, którzy tak tam wykrzykują o tych. O tych Niemcach, nie Niemcach. Jak to krzyczą o Podolskim i o Klozę, tak? Że kloze, kloze to na, nasz, nasz biedny Polak, którego ta Niemcy wciągnęli. Jak ja tak patrzę na nazwisko Kloze, to podejrzewam, no. że zanim on był Polakiem, to jego przodkowie byli Niemcami jednak. Czy znaczy jego na 100%. No, byli ślązakami jest, tak, po prostu. No, no, ale zanim byli ślązakami, to byli Niemcami. Jak ileś znaczy, tam pokoleń ty, ty, ty. wstecz. Nawet ciężko określić, bo to wiesz No to, to tak, no to co, im bardziej się to tak, tak, tak, no, bardzo... mają swoją historię. No Podolski e, już może nie nam ją oceniać. No, to... no tak, no, nazwisko Podolski brzmi po polsku. Nazwisko Kloze, no, s, s w języku polskim nie, nie czyta się jak Z. E, no. 200 lat temu przed Hakatą mógł się nazywać Kłos, na przykład. E, I nie było problemu. Też prawda. No, także e, nie nam się zajmować ich e, tam... Tą, g, g, tymi drzewami. Ich, tak. ich drzewa, Loro, a Lorą tak. Kościelny poszedł do Arsenalu. No. Ale PZPN chyba znowu spóźni, spóźni się, bo już ale... Lorą Blom powiedział, że no. będzie go chętnie widział w nowej, odrodzonej prezentacji. Nie dlatego, Fracji. że ma tak samo na imię. Nie. Mamy, my mamy przecież najlepszą myśl szkoleniową, każdy rzut wykorzystujemy w, w, znaczy wykonujemy w inny sposób, także to o czym my to rozmawiamy. Ja płynnie, płynnie zakończę ten temat i przejdę do polskiej myśli szkoleniowej, to polska myśl szkoleniowa koszykarska ostatnio się ujawniła. No dobrze, właśnie, bo tutaj musimy kończyć. Powoli. Musimy kończyć, a nasi młodzi koszykarze zrobili rzecz rewelacyjną, zdobyli srebrny medal Mistrzostw Świata, przegrywając tylko z drużną amerykańską która jest poza zasięgiem wszystkich. Ekor. Myślę, że połowę tych ludzi za 2-3 lata będziemy w NBA oglądać, którzy dzisiaj. Tych, e, tak. tych Amerykanów, którzy dzisiaj oglądaliśmy w meczu z Chciałbym, Polakami. A Polaków też oglądali połowę. Tak, no po tym turnieju połowa może nie, ale myślę, że ktoś, y, ten ponitka, został wybrany do najlepszej piątki mistrzostw, więc to już jest coś, no to już jest coś, co można wpisać w filmie. Ponitka to on z ławki wchodził w ogóle. No nie, pod koniec już grał w pierwszej piątce. No tak, ale jak, jak patrzysz na początek turnieju, to on w ogóle to był zawodnik rezerwowy. No, no nie, no wy, wyrósł na lidera i, i myślę, że mówię, wpisanie sobie w CV tego, że było się wybranym w piątce Mistrzostw Europy, nawet dla lat 17, to już jest coś. No, to no, jest coś, Navarro, na czym można budować. Warro, Gazol, to tacy zawodnicy bardzo, bardzo bym chciał, żeby polscy koszekarze zrobili więcej niż taka Tacy, takich paru piłkarzy jak Szymkowiak, Terlecki, Magiera, Dledzewski. Czy znaczy, słuszny komentarz był? Kiedy, od... Kiedyś tam dawno temu, ktoś mało pamięta, zdobyli też mistrzostwo. Tak, do lat Euro, 16. Tak, ale słuszny komentarz był od Krystiano, który e, słusznie też zauważył, że system mamy taki w Lidze że nie ma miejsca na młodych, obiecujących zawodników. Znaczy, znaczy bo... ja tylko błąd myślenia jest taki, bo my nie mamy żadnego systemu. Ani w piłce nie. nożnej, nie, ani w koszykówcach. To nie jest tak, że nagle tych chłopaków zaś się jakaś drużyna, nie wiem, wprowadzi trzech, żeby, żeby oni grali, nie wiem, w znaczy ich dziedzinie. teraz najlepiej byłoby wysłać do Stanów na jakiś uniwersytet, żeby tak. oni tam grali oni to w tak. drużynie. Do koledżów. <grym> jakiegoś w koledżu. Tak, jak no. robili swego czasu polscy pływacy, na przykład, którzy tak. tam hurtowo tak jak jak Wojdat, jak Wojdat, Wojdat, Cielny, Dokładnie. Tak, pływali kiedyś. I wtedy tak. z tej tam dwunastki, która była na mistrzostwach, dwóch, trzech. Można było zrobić medal. Tak. No cóż, no, tymczasem natomiast, jeżeli chodzi o Żużel. O którym mieliśmy nie rozmawiać. Nigdy. No, ale się nie da, bo okazało mamy dwóch się, że na czele w okazało ogóle. Okazało, w się, że okazało się, że Hampel tak wyczyścił wczoraj, i gdyby nie defekt silnika y Golowa, to pewnie mielibyśmy znowu dwóch na podium. Mamy e dwóch, mówię, w generalnej, mamy pierwsze i drugie miejsce. No, bo nam Bjarne nie, nie popisał się. Kramp nie jeździ tak, jak powinien, no ale. Bardzo jest, blisko, bardzo jest blisko i wyjątkowo, wyjątkowo mamy dwie szanse na Mistrzostwo Świata. Zobaczymy, czy chociaż jeden z nich to wykorzysta. Ja kibicując tak po cichu Hampelowi, pewnie jak cała Polska mniej więcej, jednak wolałabym ja, żeby to golobowi, był Golob. Ja Golobowi. Znaczy golob, Golobowi, ale jak już golob ma nie zdobyć, no to niech, niech będzie już, to niech już nie będzie Hampel, tak? No, lepiej, żeby on, niż miałby go tam wyprzedzić właśnie któryś Szczególnie tam. Szczególnie, że wczorajsze starty i Hampela, i Goloba, naprawdę świetnie taktycznie, świetnie technicznie, no, przyjemnie było patrzeć. Szkoda, że musiałem się przełączyć na mecz. <głos> No taki taki ale... pech jest z innych dyscyplin teraz, że niestety trochę przegrywają. Już są, nie tak. teraz, bo właśnie zakończyliśmy, tak, właśnie zakończyliśmy Mistrzostwa zakończyliśmy Świata. Teraz. Dzisiaj się skończyły, a wczoraj w zasadzie. Bogu dzięki. Bogu tak. dzięki. Tak. Czy, czy nie. Bo tam ale... zupełnie, na przykład zupełnie bez echa przechodzą sukcesy Polaków w Lidze Diamentowej, o której swego czasu trochę mówiłem. No ale to gdzieś zginęło w, w, w natłoku informacji Ale mistrzostwa, mistrzostwa Świata Mundial się zakończył, natomiast nie zakończył się żywot podcastu wbrew pozorom. Nie tak, mimo że mamy tego, że trzy odcinki w plecy. Tak. Ale ona sobie będą hurtowała, potem będą już normalna. Chciałem się tu zapytać, że redaktora Maldziarza, że żygadło. Żegadło. No, właśnie mm. bardzo, bardzo dziwna historia jest z tym żegadą, bo nie wiem czy widziałeś oświadczenie polskiej reprezentacji. Ja widziałem właśnie, bo to, to mnie głównie interesuje. Tak, bo właśnie to jest najdziwniejsze, bo to, że tam żegadło się pokłócił z Kastelanim, tak? No to i, się zdarza, tak? To się zdarza i, i, i on twierdzi, że to on odszedł. Kastelani twierdził, że nie on odszedł, tylko że on go, on go wyrzucił. No ale w takich sytuacjach z reguły, no, w najlepszym wypadku koledzy milczą, tak? Nie odzywają się i, i nie komentują sytuacji. A tu jest wydane oficjalne oświadczenie, przez, podpisana jest cała drużyna obecnie powołana, która staje po stronie trenera. I no, trudno powiedzieć, że gadło tam wywijał, no ale musiałby znaczy, sobie, jest taki, sobie jest nagrabić. Taki, no. Jest taki punkt w oświadczeniu, który mówi o tym, że to nie jest prawda, że gadło był odsuwane od, ro, od rozgrywania, tak? że, że on tam mija się z prawdą że po prostu osobna jednostka treningowa jest dla zawodników pierwszego składu i osobna dla zawodników drugiego. No i najwyraźniej on dostał po prostu w dupę y, jako rezerwowy. Y, I mu się to znaczy, nie spodobało. I no, no. mu się nie spodobało, bo tak, no, bo on jest w tej chwili rozgrywającym y, zwycięzców y, Ligi Mistrzów. Tak, tak no Grał jednym z najlepszych siatkarzy świata. Tak, grał w tym turnieju finałowym jako pierwszy rozgrywający. Trochę przypadkiem, bo, bo jego znaczy człowiek, którego on jest imiennikiem był, był kontuzjowany. No niemniej na pewno, wygrał, tak. Wygrał, w związku z tym wygrał, na pewno tak. nie decydują względy jakieś sportowe, czy słaba forma, że gadły, czy to, że on się nie nadaje do drużyny, tak? No bo, znaczy... bo na pewno się nadaje, no siatkarzem jest rewelacyjnym. I ja... Tak naprawdę, ja czytałem to oświadczenie, jeszcze później widziałem tam jakieś wywiady. Tam dziennikarze łapali kurka, łapali zagumnego, i oni nabrali wody w usta. Powiedzieli, że nic więcej nie powiedzą, wszystko jest w oświadczeniu, więc, jakby no, sytuacja jest bardzo dziwna. Znaczy jest... I generalnie niedobra, no jakby to. to... Znaczy, nie, znaczy, nie wiem, czy, nie jest, czy jest niedobra, bo lepiej mieć. Znaczy, tak, lepiej, że lepiej, lepiej, lepiej żeby gadłem mieć, niż go tak... nie mieć. Niż go nie znaczy mieć lepiej znaczy, go mieć. Lepiej ale, go mieć, A, tak, ale z drugiej ale to... strony mieć niezadowolonego żegadłę, który będzie psuł atmosferę, no to no. też nie ma sensu. No tak. Natomiast szkoda, jak wiesz, no, no, na szczęście siatkarzy mamy sporo niezłych. Chociaż akurat do przypozycji akurat nie ma yy, za tak, dużo. No. Jest zagumny i ciągle jest potrzebny ktoś, kto byłby jego porządnym zmiennikiem. zmiennikiem. Szczególnie że zagumny ma problemy z no ma ma, z, tak, ma no. kontuzję łapie, tak. Tak, tak, także no, szkoda, bo wygląda na to, że drogi Żygadło i Kastelaniego już się nie zejdą. A raczej nie zostanie. A raczej Kastelanie na jakiś czas zostanie, a obawiam się, że jak odejdzie, to Żegadło już może, no on też już nie jest najmłodszy, już, już może też być za późno dla niego. Chociaż jako rozrywający, no oni też mogą trochę, trochę dłużej grać. No dziwna historia i taka, znaczy no ogólnie niemiła, no ja to nie lubię takich tam, żeby, no, dobry siatkarz powinien w reprezentacji grać, a okazuje się, że grał nie będzie no ale to wiesz jego decyzja, jego dekoracja jak to mówią. znaczy jego decyzja pewnie pośrednio no. on tam pewnie próbował sobie coś wywalczyć dla siebie i, i zdobyć mocniejszą pozycję w grupie, w drużynie a że wiadomo było że będzie jednak rezerwowym no to a wracając do grupy drużyny okazało się, że Vive Kielce oprócz tego, że gra zaraz no i twój ulubieniec Adamuszek, tak? wylądował u no, come on, musiał <laughs> No, musiał, no, musiał, ale... tylko że znowu liga tak naprawdę mogła być nierozgrywana spokojnie. No, nie, a znaczy mistrza Adamuszek... można ogłosić przed rozpoczęciem. No. Jeszcze czekam na jedno nazwisko, ale to już tak spokojnie. E... <głos> już no, Adamuszek, no, Kwidzeń bez niego to już nie jest ten sam zespół. No nie, no, nie e... ma, nie ma rywala nadal no, w Lidze. To jak się tam nie ogarnął, ale, ale Płocki... jak, się popatrzy, jak się popatrzy na losowanie Ligi Mistrzów. Kogo wiwe trafiło? No to już no. dawno było. No tak, ale. Nie, wiesz, tak za... nie bo mówię tak w perspektywie takiej bliskiej, że zaraz Barcelona przyjeżdża do Kielc na dwa mecze. I tak trochę zaczynam tym żyć wewnętrznie. No tam w ogóle grupa jest taka, że może być. Znaczy, Vive jest lepsze, na pewno będzie w tym sezonie, ale przeciwników też ma. Tak, może nie wolno, stopień wyżej no, niż poprzednio tak, tak. trafili, tak że tam z każdym można przegrać spokojnie. Czy znaczy, to będą fantastyczne mecze, ja czekam na to bardzo, także. No, dobrze, no. myślę, że tym optymistycznym akcentem możemy zakończyć na dzisiaj bo limit czasowy nam się wyczerpał czyli potrójny odcinek będzie miał ile? jakieś 6 godzin w sumie, 3, tak? 3, do 4 nie no, zwariowałeś No nie no, nie takie jest życie, co, z, co już zrobić zwłaszcza, że następny odcinek już będziemy nagrywali już jest po mistrzostwach mam nadzieję, że będziemy nagrywali e, tak z, jak, z redaktorem jak, Ernestem jak ci on wróci z urlopu za dwa tygodnie. Nie no, wybiera? ja teraz jeszcze nie, nie wybieram no. się na urlop. No. No, no, no. Ja już go wysłałem. <laughs> Zbieram, Zbieram, zwolniłem Ernesta. Wybieram się na weekend, ale to musi jakoś tam przed weekendem albo po weekendzie się zbierze. No, we... Ale to nie jest no, za dobrze. dwa tygodnie, tylko za tydzień. Weekend naj, jest za tydzień, no. jeżeli biorąc pod uwagę, że dzisiaj znaczy, wczoraj jest niedziela, tak? Była. No tak, no to za tydzień będzie akurat poniedziałek i akurat będzie można nagrać spotkać. No, Spokojnie. akurat doskonale się składa. Zapniemy nasi słuchacze zdążą się przebić przez ten godzinny, który im teraz serwujemy. To znaczy trzy odcinki w sumie tak. cztery godziny. Będą sobie mogli odświeżyć mistrzostwa. Nikt się przez to nie przebije. no, no ale dobrze. No, ci, którzy, ci, którzy to przeżyją, to, to zapraszamy jeżeli mamy odcinek, słuchaczy, to słuchaczy 13. Jeżeli, jeżeli mamy słuchaczy którzy słuchają na przykład sobie przed, przed snem odcinków sprzed półtora roku. To... Ale zasypiają przy tym. No, ale ja też, ja też zasypiam. Kiedyś? Słucham? Nie, nie, ale słucham naszych odcinków, sobie wieczorem zrzucam i zasypiam. Jak... I dlatego nie, <śmiech> się, się nie bo nie <śmiech> może to, ich zmontować w efekcie. Bo... Różnica jest taka, że ty zasypiasz po dwóch minutach, a oni zasypiają <śmiech> Później. <śmiech> I dlatego montuję po dwie minuty, bo zasypia i dlatego się nie pokazują, no niestety. Dobrze, ten temat nie jest przyjemny. Dla tak? Ciebie chyba. Praca, praca nad redaktora to jest bardzo ciężki kawałek chleba. Tak, dokładnie, zwłaszcza jak nie Dro -dro ma na to czasu. Drodzy słuchacze. Więc proponuję to, żeby tutaj redaktora. No teraz już... jeszcze, i teraz jeszcze wyszło na to, że musimy go ten, żart. docenić, tak? Jak on biedny. No, no, biedny. <grym>. Od dwóch tygodni odcinka nie wrzucił. Jakby co, jeszcze... to jest posakluźki. <grym>. Dobrze, więc jeszcze żarcik na koniec. Czy już był jeśli znaczy, nie zauważył? Nie, mówiłem wam jakieś samochodzie chyba. Ja opowiem. Ale to w samochodzie, jak nam mówiłeś, to słuchacze... No właśnie może go pamiętacie, to. bo ja zapomniałem, co no, mówiłem. Ja mogę opowiedzieć jakiś. No to powiedz. Słaby będzie. Moje też są z słabe. No, tam można, <śla> że on mówi, że kochanie, trzy rzeczy mi się w tobie nie podobają. No. Podbródek ale powiedz mi dlaczego uznałeś, że ten żart nadaje się do subiektywnego podcastu sportowego? No bo akurat mu się teraz przypomniał no. dobrze, a kolega tutaj? może goś no uratować no, sytuację czy nie bardzo? No, ale co? Pamiętałem, to jest bardzo ale... w ogóle bokserski dowcip no bokserski to on jest, tak w pewnym sensie pamiętałem, ale zapomniałem no. No, no, ale to ja jak powiedział ten jak się nazywał ten z tego? To nie wiemy. Nie, to... Nie, nie. A pokażę się rękami. To jest, to jest, powiem ci, to jest kasus twój. Jak kiedyś próbowałeś nam coś tłumaczyć obrazowo i zapominałeś kolejnych słów, którymi coś nam chciałeś wytłumaczyć. No, Ale on przynajmniej rękami pokazuje. Kalafior, no, bo ja, no bo ja chciałem... Jak się nazywa bohater tego filmu? Tylko, że się zapomniałem też tytuł filmu w międzyczasie. No ten czarny murzyn, taki z NBA. A już wiem. Ten z Wabanku, banki. jak się nazywał? Co go okradł kwinto. Eee, ty mówisz no, o... No uchodź śledzia ten no, no ja wiem doskonale. Kramer. Kramer. O, Kramer. Kramer. Kramer. No więc teraz to... uwaga, uwaga, uwaga. No, teraz będzie tak? nawrót. Nie, no. właśnie, że tak, tak jak powiedział Kramer i habe Fergesen. O, ty Nie. <laughs> Nie wiem, od czego to był nawrót już Nawet, w tym momencie. No, że zapomniałem dowcipu. Ja myślę, że pozostaje nam się tylko pożegnać. Zapomniałem dowcipu, on powiedział dokładnie, tak. ach zo, i habe Fergesen. Aha. Bo to znaczy, że coś da... tak zabłysnąć, tak? Tak zabłysnąć, by... że znam języki obce trochę i. I że gramer, no. że, Kramer, że, że nie, pamiętasz Że, że nie, nie powiem, się... że po polsku już zapomniałem, tylko że powiem. I ten. Ale to w bardzo błyskotliwy sposób. Nie opowiedziałeś dzisiaj do ci. <laughs> <laughs> to też <laughs> jest sztuka. Tu się oddycha. Tak. Tak, tak tu się oddycha, tak Szwajcaria. <laughs> Dobra, żegnają się do następnego tygodnia, więc... Ernest Gaweł. On tak, się żegna. Duchem, tak, żegna duchem. Żegna się duchem. Musimy już kończyć, bo tu jest sauna, bo no, zamykaliśmy okno. 35 stopni. W Polsce jest ciepło. Michał Zawada. Przemek Marcin Kondraciu. Nagdziasz. O! o, o Symbultanicznie pożegnaliśmy. Jeszcze raz, słucham redaktora. Ale równolegle znowu? Nie, ty jeszcze. Tak, jak w tym, jak papier, nożycy, kamień. Wiesz, że są mistrzostwa świata rozgrywa. Jak nawet. powiedział kramer, dobra, no. I raz, dwa. A ty, a ty wiesz, że tam pięciokrotny jest. Ten tam, sam ciągle wygrywa. Ten sam wygrywa. Tak. No. Wydawało się, że to losowa głupia gra, a, a to tak. ten sam. A to okazuje się, cią ciągle, że ciągle jeden jest psycholog. Jest. Jest. Tak? no, no. Nie... no to jest On w kamień cały czas. Pięć lat. No. To niezły psycholog, żeby. No, może nie, no, takuję. Ale nie no, jak się wygrywa coś takiego pięć lat, to nie jest przypadek. No, to, jest to nie jest to... rzut monetą. Więc, A widzieliście tak... jak, Howard Web, jak Harald, Harald. Harald. Harald. Harald Webb Harald. z monetą? Nie, widzieliście. nie. Kładzie sobie normalnie na zewnętrznej części zaciśniętej pięści, macha nią w stronę kosmosu i później spada mu na trawę. On tam nie, nie, że z palca, jak A wieśnia. widzieliście e, Mesuta jak mu wypadł, nie wiem, cukierek albo guma do rzucia z ust? Nie. ha Dobrze, że nie ryba. Trzeba poszukać. Bo on jest z bremy i śmierdzi rybą. Śmierdzi rybą. Polecam, pewnie na jakichś YouTubach jest dostępny, jak mu wypada mu cukierek albo guma z ustawkiem. Nie, żongluje nią raz, dwa, podrzuca do góry i łapie w usta z powrotem. Hmm. A ale to ty... dzisiaj? Nie, to jest jakieś, jakiegoś treningu przed którymś meczem, ale nie, hmm. nie no dziś... dzisiaj. No dzisiaj a... nie grał Ozil w meczu. Jakby tutaj Wczoraj... by był. też a ty, nie. Gra. A widziałeś, co robi kroj z paczką papierosów? No to już pewno. No, no, no, ja nie wiem, czy wszyscy wiedzą. No ale Krojów to miał już, tak powiem, wy wyreżyserowane. No tam dobra, próbował. ale weźmiemy zrobił A on to zrobił spontanicznie: po prostu wypadł mu cukierek z ust, a on go spontanicznie podbił nogą i złapał w usta z powrotem. No, no dobra, ale taki Krojów to. miał, myślałem, ciekawe, że, miał że czyste był, buty. Taki kroj to byłby się w stanie odpalić tego papierosa w locie jeszcze. No nie, bo on się rzucał palenie wtedy, już nie mógł go odpalić. No nie, ale. Jakby powiedział paczkę papierosów 16 Jakby razy. powiedział redaktor Ernest, którego tutaj nie ma, niech zrobi sztuczka. <śledzimy> <śledzimy> <śledzimy> dobrze. Tak. Dobrze, więc kto się żegna jeszcze? No ja już się pożegnałem. Nie, właśnie nie zdążyłeś, bo się... No pożegnałem się równo z tobą, to słuchacze A, sobie dadzą radę. my już się wokół... pożegnaliśmy. Tak. Aha. To A ten cały czas każdy ja się drugi raz żegnał? To oto, no nie. Tobie, oto tobie się rozchodzą. Ja bardziej o... się pożegnałem. No to tak. dobranoc, drodzy no słuchacz.